4. Chcielibyśmy dzisiaj na początku przeczytać kilka wierszy z listu do Efezjan, z czwartego rozdziału. To jest strona 1263 w Warszawskiej. 4, die verse 4 bis 6, und vers 11 und 12. Od czwartego do szóstego wiersza najpierw.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 12 wiersz. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Wers 15 i vers 21. 15 i 21 wiersz. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? 21.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 Języki. Verse aus Römer 12. Jeszcze z listu do Rzymian, z 12 rozdziału. To jest strona 1221. Wersy 5 i 6. Piąty i szósty wiersz. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie a osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Wczoraj odrobinę widzieliśmy zasady co do zgromadzenia Bożego na tej ziemi. Nie tak bardzo mówiliśmy o praktycznym postępowaniu w zgromadzeniu albo jako zgromadzenie Boże. Wie Gott die Versammlung sieht und wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Lecz bardziej tak pod kątem teoretycznym. Jak Bóg widzi to zgromadzenie i jak je opisuje w swoim słowie. Wir haben auch gesehen, że es einige Bilder gibt, die die beschreibt. Widzieliśmy też, że w Słowie Bożym Bóg dał kilka obrazów, które symbolicznie wskazują na to zgromadzenie, ten Kościół. Ale że nie tylko one symbolizują Kościół, lecz Słowo nawet mówi, że Kościół nim jest. To znaczy jest tym domem, jest tą obludnicą i tak ja dalej. das gesehen bei der Braut die to w przypadku oblubienicy Wir haben das gesehen bei dem Haus oder dem Tempel. Die to w przypadku tego domu lub tej świątyni. Und wir haben das auch gesehen bei dem Leib. I też w przypadku tego ciała domowego. Hier zunächst einmal geht es um diesen Leib und um die Glieder dieses Leibes. I też w naszym urywku tutaj najpierw mowa jest właśnie o tym ciele i o członkach tego ciała. Aber jetzt eben mehr aus unserer Sicht, aus der Sicht unserer Verantwortung. Ale teraz ten tekst bardziej przedstawia ten obraz pod kątem, jaka jest nasza odpowiedzialność w tym obrazie. To znaczy, jaka jest nasza odpowiedzialność jako ciało, jako członki. I te trzy miejsca, które przeczytaliśmy. To są właśnie wiersze pochodzące z trzech najważniejszych albo istotnych Urywków Słowa Bożego, które najbardziej na ten temat mówią. Etwas über die Gaben, die Gott hat. Dalej dowiadujemy się co nieco o darach, które Bóg dał, die zu sind von den ämtern, die es gibt. które dobrze trzeba odróżniać od tak zwanych urzędów, które istniały. Ich Chciałbym Wam pokazać, na czym polega ta różnica między dwoma. Über Ämter oder Diener, die der Versammlung gegeben sind, haben wir zwei besondere Stellen, die uns etwas zeigen. Odnośnie Urzędów i Sług, Słowo Boże daj nam dwa miejsca, które szczególnie y, o tym mówią. Ich meine, das wäre einmal Apostelgeschichte 20. Najpierw Dzieje Apostolskie 20. Rozdział. Da lesen wir Vers 28, dass Gott Aufseher gesetzt hat. W dwudziestym ustym czytamy, że Bóg ustanowił biskupów. W na Apostołach 6 oder 7, erfahren wir etwas über Diakone, die eingesetzt worden sind. Apostołach 6. A w szóstym rozdziale tej księgi Dziejów Apostolskich, to jest strona 1174, dowiadujemy się coś o sług, które albo sługach, które Bóg dał w zgromadzeniu. W trzecim wierszu o nich czytamy, że to są tacy, którzy mają właśnie to zadanie, by służyć. I das jetzt A ponieważ jesteśmy troszkę ograniczeni co do czasu, dzisiaj chciałbym to tylko tak na boku no wspomnieć po boku, na marginesie. Aber solche Aufseher oder Älteste, takie tacy starsi i e, Sudzy und auf der anderen Seite solche Diakone oder Diener lub diakonie i e, Suzy, sind immer nur für ein örtliches Zeugnis eingesetzt worden. To ich zakres działania był zawsze odnośnie miejscowego, jednego miejscowego zgromadzenia, zboru miejscowego. Und eingesetzt wurden sie im Endeffekt durch, Apostolische folmacht i osoby, które je ustanawiały, i postanawiały, że mają służyć w, tym, w tej dziedzinie, w której służą, to byli apostołowie. Unter des Heiligen Geistes. I czynili tą decyzję pod kierownictwem Ducha Świętego. Noch einmal, sie haben örtliche Aufgaben zu verrichten. I jeszcze raz powtarzam: te osoby miały za zadanie zajmować się w obrębie miejscowego zgromadzenia. Ølteste oder aufseher sprechen erst einmal von einem geistlichen Dienst. Ten urząd starszego lub takiego nadzorcy, tak jak Słowo Boże mówi, to bardziej, um, taka osoba bardziej zajmowała się duchową służbą w Zgromadzeniu. Diakone oder diener sprechen mehr von einem praktischen Dienst. A znowuż diakonie, diakonowie lub słudzy, bo to jest po prostu inne słowo, Mieli za zadanie zajmować się praktyczną, praktycznymi potrzebami. Wir haben heute keine Apostel mehr. Dzisiaj wśród nas nie ma już apostołów, und deswegen ist es auch klar, dass heute keine um, Angestellten, Aufseher, Älteste, Diener oder Diakone da sein können. I ponieważ nie ma już apostołów, którzy wybierają takie stanowiska, to wśród nas nie ma też już sług oficjalnych lub wikuspuł oficjalnych. Auch keine gewählten. Nie ma takich, których byśmy wybierali. Die Zeit ist po prostu ten czas apostołów minął i to trzeba przyjąć. Więc dlaczego tak było, że na początku było to konieczne, aby byli tacy właśnie słudzy lub starsi? Z tego prostego powodu, że za ich czasów jeszcze nie mieli spisaną Całą Biblię, cały Nowy Testament. Po prostu był to inny czas, niż to jest dzisiaj. Przed chwilą wiersze, które czytaliśmy, to były z listu do Efezjan, z listu do Koryntian i z listu do Rzymian. sobie mal die Zeit Teraz wyobraźcie sobie ten czas 2000 lat temu. Apostel Paulus schreibt seinen Brief nach Rom an die Römer. Że Paweł pisze pisze teraz ten list do wierzących w Rzymie. Abin Korinth zur gleichen Zeit den Brief. Czy teraz wierzący, którzy byli wtedy w koryncie, też mieli ten list od od razu? Natürlich nie. Oczywiście, nie. So, teraz ze muszą w Rzym zuerst kopiert werden. To oznaczało, że w Rzymie musieli najpierw przepisać ten list. Dann er musieli go przesłać dalej do wierzących w Koryncie. Von zu to znaczy ten list wędrował od miejscowego zgromadzenia do następnego miejscowego zgromadzenia. Er auch dann in und in Aż ostatecznie dotarł też do, Efe, do, Efe, do, Efe, do Efezu i do Koryntu. Wir wissen, dass sowas manchmal 20 bis 30 Jahre gedauert hat. Aber wtedy takie rozpowszechnianie pewnych e, treści, listów trwało, mogło trwać nawet aż do 20 lat. Es waren Aufseher unbedingt notwendig, älteste. Więc z tego powodu w zgromadzeniach konieczne były, konieczni byli starsi i tacy nadzorcy, którzy się jetzt auch so um das geistliche Wohl der Gläubigen kümmern konnten, którzy e, ich stanowisku, przez ich stanowisko dbali o to duchowe dobro, które nie było jeszcze spisane. Wir das in art nicht mehr. My dzisiaj, mając je spisane, nie, po, nie potrzebujemy tych urzędów. Testament. Po prostu posiadamy cały Nowy Testament. Haben wir heute noch den Dienst der Ältesten. Ale pamiętajmy, że służba tych urzędów ona istnieje wykonywanie takiej służby. Istnieje jeszcze służba starszych lub służba e, sług. Means, to znaczy te działalności, one jeszcze istnieją, chosen chosen Ale to co nie istnieje, to jest oficjalne mianowane stanowisko. Byś, które byśmy określali jako takie. Ale nawet jeśli ta służba dzisiaj istnieje, to ona dotyczy miejscowego zgromadzenia. Ganz anders mit den Gaben. Inaczej jest dotyczące darów, które Bóg dał. Diese Gaben Dary, słowo, że nas uczy, nie są dane tylko i wyłącznie miejscowemu zgromadzeniu. Sondern für den gesamten Leib. ale zostały dane całemu ciału duchowemu. Das wir ganz in den Stellen, die wir haben. I to wyraźnie czytamy w tych miejscach, które czytaliśmy. Na żadnym z tych miejsc, które czytaliśmy, napisane są wszystkie dary po kolei, zbiorczo, wszystkie, które są. Und tylko trochę jest opisanych tych darów tu, trochę tam i też z Koryntów czytaliśmy tylko część, powinniśmy tak naprawdę przeczytać cały rozdział. I też kolejność wymieniania tych darów, porównywując tych, tych, te listy, są, jest różna. Ale co nam to pokazuje? To, że istnieje bardzo duża różnorodność tych darów. Aber damit natürlich auch, stehen mit Ale łączy, łączą się z tym też e, problemy, trudności. Wir sind ja alles Menschen. Bo my wszyscy jesteśmy ludźmi. I dlatego, wykonywując te dary, te służby, pojawiają się z naszej strony słabości albo niedociągnięcia. Wir sehen gleich To jeszcze zobaczymy. 4 ein Więc wracając do pierwszego miejsca, w czwartym rozdziale listu do Efezjan, w pierwszym wieczu czytamy, że jest jeden Duch. Wie ihr auch berufen worden seid. 4. Czwarty wiersz. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Und dieses ihr, das sind nur gläubige. I skoro to słowo tutaj mówi wy, to zwraca się tylko już do wierzących. Tu o niewierzących nie ma mowy. Angesprochene kreis, der möglich Jest to, można powiedzieć, najmniejszy możliwy krąg ludzi, który można adresować. Es sind wiedergeborene Christen, die berufen worden sind. Po prostu ten, to słowa zwraca, to zwracają się do nowo zrodzonych chrześcijan, nawróconych do Boga. Vers 5 geht schon etwas weiter. Ale jeśli czytamy piąty wiersz tego rozdziału, to dotyczy on już większy krąg ludzi. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Mianowicie czytamy, jeden, że jest jeden Pan, jedna Wiara i jeden Chrzest. Schon in der ersten Zeit der Christenheit fing man an, sich. Die taufe mit geld zu erkaufen, Już na samym początku zaistnienia chrześcijaństwa kupowano sobie tą umiejętność albo to działanie, ten krzest za pomocą pieniędzy. In der Jak ten um, czarnoksiężnik w, um, opisany w Dziejach Apostolskich. Also schon etwas es auch mit da Więc w tym znaczeniu ten wiersz dotyczy większy krąg ludzi, ponieważ. E, chrzest dokonywany był już wtedy i dzisiaj przez ludzi nawet nie nowo zrodzonych. A szósty wiersz dotyczy jeszcze większy kr krąg ludzi. Wir haben dort im Endeffekt Gott als den Ursprung, als der Schöpfer aller Menschen. Bo mowa jest o Bogu i o Ojcu w tym znaczeniu, że jest on Bogiem i stwórcą wszystkich ludzi, czy wierzących, czy nie wierzących. jest ist ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Dlatego jest to Buki ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Sind Kreise, die hier Więc każdy wiersz z tych trzech wierszy dotyczy inny krąg osób. Jeden najwęższy, pierwszy wiersz najwęższy i później coraz szerszy krąg ludzi. We nehmen mal diesen optimalen Zustand. Więc kiedy popatrzymy na ten czwarty wiersz, który zwraca się tylko do grupy, można powiedzieć, prawdziwie wierzących, ten stan taki naj, najlepszy. I der wird jetzt auch jetzt auch beschrieben in den folgenden versen. To właśnie o tym tutaj jest mowa teraz w kolejnych i następujących wierszach. Jedem einzelnen von uns in Vers 7 ist die Gnade gegeben worden. Mianowicie, że w siódmym wierszu czytamy, a każdemu z nas dana została łaska. Das bedeutet, jeder hat von Gott etwas bekommen, was er auch für Gott einsetzen kann. Oznacza to, że każdy z nas otrzymał coś od Boga, co teraz może dla niego Wykorzystać. Każdy z nas otrzymał jakiś dar. Nikt nie może powiedzieć: Ja nic nie otrzymałem. I I ten dar, słowo Boże, tu opisuje jako dar łaski. ein Dlaczego? Bo każdy dar, wszystko, co Bóg nam daje, co potrafimy uczynić dla niego, jest darem. Podarunkiem Bożym. A dlatego Słowo Boże nazywa to darem łaski, ponieważ łaska jest zawsze czymś, co otrzymaliśmy, ale na nie nie zasłużyliśmy. A mianowicie Bóg dał e, tą... E, no można powiedzieć ilość tego daru według miary łaski Bożej Das heißt nie wir bestimmen und sagen so du bist jetzt evangelist und du bist prediger und du bist Hirte. co to oznacza oznacza to to że nie my decydujemy kim ktoś wśród nas jest i w jakim stopniu on nim ma być to so, jest etwas was gott gegeben und eingesetzt hat ale jedynie bóg o tym decyduje, ponieważ On daje i ustanawia kogoś w jakiejś tam służbie. I to jest bardzo ważne mieć przed oczyma. Niemniej jednak, nie zapominajmy, że każdy z nas posiada jakiś dar. To jest to, co Bóg z swojej strony do nas mówi. Ale teraz Bóg też pisze o naszej odpowiedzialności, co my z tym, co On do nas mówi, robimy. Das wir sie auch Mianowicie, czy wykonujemy ten dar, który nam został dany. Und zwar, dass wir sie treu A mianowicie, nie tylko jakoś, ale wiernie. Yeah, was wird Gott in der Bo co będzie tym, co Bóg w przyszłości, kiedy będziemy już w niebie, wynagrodzi z naszego życia, tego ziemskiego? Gott wird uns sicherlich nicht belohnen nach der Gabe, die wir haben. Bóg na pewno nas nie będzie wynagradzał według Daru, którego otrzymaliśmy. Denn die haben wir ja als Geschenk bekommen, die haben wir uns ja nicht verarbeitet. Bo Dar sam w sobie otrzymaliśmy już jako Prezent. Nie nie zapracowaliśmy sobie na jakiś Dar. Sondern Gott wird jeden belohnen, wie, er, wie treu er diese von Gott gegebene Gabe ausübt. Nie, Bóg nas wynagrodzi według tego, w jakim stopniu wierności działaliśmy z tym darem, który Bóg nam dał. To zobaczymy w pierwszym liście do Korynta za chwilę. Wyobraźcie sobie, że ktoś z nas posiada dar Ewangelisty. Ktoś inny znowuż posiada dar, na przykład... Praktycznej pomocy, udzielania pomocy. We fang jetzt schnell an zu vergleichen. Teraz zaczynamy porównywać jednego z drugim. I może szczególnie nam w oczy wpada ten ewangelista, który często ogłosi kazania przed setkami ludźmi. Aber vielleicht das in 20 im eigenwillen. Ale może... I tego może nikt nie wie, on 20% swojej służby wykonuje samowolnie, nie pytając Pana o to, czy ma głosić, czy nie. A ten drugi brat lub siostra, którzy wykonują ten dar pomocy praktycznej, ale wykonują ten dar niewidzialny przed oczyma inny? Ale zawsze czynią tą służbę wiernie i w zależności od Pana, to znaczy pytają Boga, czy mają tą służbę czynić, czy nie? To kto z tych dwóch otrzyma większą zapłatę? Oczywiście ten, który się który wykonywał tą służbę wiernie. To jest bardzo ważny punkt, den nie powinniśmy zapomnieć. To jest ważną rzeczą, którą nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Die Verse 11 i 12 ze względu na to, że hierarchia jest w stanie zainteresować się Gott der Versammlung gegeben hat. Teraz 11 i 12 wiersz naszego rozdziału, Efezjan 4, pokazuje nam, że te dary zostają dane pojedynczym osobom. Denn Er spricht nicht so sehr von den, um, den Gnadengaben als Lehrer und Gnadengaben als Hirten, sondern er spricht hier von Personen. Bo tu tekst nie mówi o darach e, dane prorokom lub apostołom, tylko on tu mówi o konkretnych osobach. Aber achten wir auf die Wortwahl i zróćmy uwagę na słowa, które tu są używane. Es sind die einen, die anderen, die anderen, die anderen. Jest mowa zawsze tak. Że są to jedni, lub drudzy, lub inni, lub inni. Es also keiner, der sämtliche Gaben hat. Co te słowa oznaczają? One oznaczają to, że nie ma takiej jednej osoby, która zawierałaby w sobie wszelkie dary. Więc to, co dzisiaj widzimy w tak zwanych wielkich kościołach tego świata, das kennt das Wort in dem sinne że jedna osoba w sobie zawiera autorytet nad wszelkimi darami, Słowo Boże czegoś takiego nie zna. Angestellt ist. Albo, że ktoś jest zatrudniony, aby wykonywać jakąś, jakiś urząd. I że er fast alles macht. Lub i wtedy, będąc na tej pozycji, wykonuje każde dzieło. Nur noch zu. A reszta Kościoła, Kościoła siedzi i tylko pasywnie słucha. Das jest was co Biblia na Biblia nie zna takiego stanu. Sind hier Gaben aufgeschrieben, die wir heute nicht mehr haben, Apostel und Propheten. Auch scheint durch den Versachmowa też jest o darach, które dzisiaj już nie istnieją, mianowicie apostoły i prorocy. Oder sind neutestamentliche Propheten genannt, gemeint i skoro Słowo Boże mówi jeszcze o prorokach, to ma na myśli nowotestamentowych proro prorokach. Bo jeśli tu byłoby mowa o prorokach starotestamentowych, to wymienieni byliby w kolejności na pierwszym miejscu przed apostołami. Nie, ale tu jest mowa o tych dwóch grupach ludzi, apostołowie i prorocy, którzy kładli fundament duchowy za istnienia chrześcijaństwa przez naukę, którą głosili i rozpowszechniali. Mam nadzieję, że my wszyscy wiemy to, że dzisiaj nie możemy już mieć apostołów i protokół. Chciałbym przytoczyć jeden wiersz udowadniający to. Po pierwsze, w dziejach apostolskich na samym początku dowiadujemy się, Mianowicie to, że osoba, która chciała być apostołem, musiała spełniać pewne warunki. Po pierwsze musiała naocznie widzieć Pana Jezusa e, cieleśnie na tej ziemi. Äh, Apostolskie 1, vers 22, ja muss der Zeuge seiner Auferstehung gewesen sein. Pierwszy rozdział, 22. wiersz Dziejów Apostolskich, to jest strona 1169, czytamy, Anno? że... Um, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Odzwalał za u den Apostel Paulus sehr wichtig, dass er noch den Herrn Jesus gesehen hatte. Dlatego Apostoł Paweł, chociaż nie, chociaż pan Jezus już nie żył na tej ziemi za jego czasów, musiał jednak zobaczyć pana Jezusa. <śmiech> Dlatego Bóg dał wyjątek w jego przypadku, że on zobaczył pana Jezusa w chwale, będąc już w niebie. Und er betont das auch <śmiech> in 1. Korinther 9, Vers 1: Habe ich nicht Jesus gesehen? I Paweł sam potwierdza to w liście do Koryntian, pytając, czy ja sam nie widziałem Jezusa Chrystusa. Also, ein Kennzeichen dafür, I z tego powodu on też był i mógł być apostołem. I o sobie samym w liście do Koryntian mówi, że był on takim. Faktor Spavijane, kannst du mir diesen Vers noch mal geben? Oh, den muss ich jetzt ersuchen. Das ist 1. Korinther 15, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, oh, ist das den nicht. Ja, hm. Die frühe Geburt, das hm. ist die... Unzeit, Geburt. Vers 9 oder 10. Korinthian. Korinthian. Äh 8. W ósmym wierszu apostoł nazywa siebie samego poronienie płodowe. To znaczy on, to jest w tym znaczeniu on się tak nazywa, że on był po prostu ostatnim apostołem. Also, am letzten, aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. A w końcu po wszystkich ukazał się i w jako poronienie. Poroniem, poronieniem. Ja. poronionemu płodowi. So damit es ist klar, dass es heute keine Apostel mehr gibt. To nam, ee, wyraźnie pokazuje, że dzisiaj nie ma już apostołów. To ähnliches gilt für diese Propheten. To samo obowiązu obowiązuje co do proroków. Das to heißt, am Anfang haben wir hier Gruppen die heute nicht mehr existent sind więc na samym początku tu opisane są dwie grupy sług których już dzisiaj nie ma wśród nas Ale dann werden solche äh, Gläubige beschrieben die Gott der Versammlung gegeben hat die Evangelisten Hirten und Lehrer sind ale później jest mowa tutaj w liście do Efezja o ewangelistach, o pasteżach i o nauczycielach <coughs> zuerst die Engeisten pierwszym miejscu Ewanggelści denn sie fügen lebendige Steine zum Haus Gottes hinzu Dlaczego? Bo oni mają za zadanie, żeby niewierzące kamienie, niewierzących ludzi dodawać do tego domu Bożego. Na drugim miejscu jest mowa o pasterzach, którzy zajmują się tymi nowo narodzonymi e, osobami. A w trzecim miejscu nauczyciele, którzy tych, którzy się nawrócili, pouczają, żeby wzrastali duchowo. So gibt es also in diesem Leib verschiedene Gaben, verschiedene Diener Gottes, damit das Ganze ein funktionierendes Ganzes ist. I tak właśnie w tym duchowym ciele istnieją różne zadania, różne dary i to wszystko widzimy się ładnie za zębia i tworzy ten jeden wzrastający organizm. Idziemyajmy do tej stela aus Röm 12. Przejdźmy teraz do Rzymian 12 rozdział. Roma 12 klingt ja ähnlich wie 1. Korinthian 12. Rzymian 12 rozdział brzmi bardzo podobnie jak Pierwszy list do Koryntian 12 rozdział. Ale trotzdem ist die Betonung ein klein wenig anders. Ale jednak um, można powiedzieć no intonacja albo jak się to mówi to a, a taka jak się mówi betonung. The intonation is different. Po proszę. Nie, no die Sichtweise ist ein klein wenig anders. Akcent. Oh, oh, akcentowanie akcent. jest inne, tak. OK um, die Korinther wussten sehr gut, dass es verschiedene Gnadengaben gab. Korinthianie dobrze wiedzieli, że istnieją różne dary łaski. Und zwar sehr von sich überzeugt. I oni jako koryncianie tam w tym zworze byli bardzo często dumni z siebie samych. Daum betont der Apostel, da ist aber auch ein Leib. A jednak Paweł mówi do nich jest jedno całe ciało. Die Römer, die wussten sehr gut, da ist ein Leib. Żydy nie dobrze wiedzieli, że jest tylko jedno ciało und haben das wohl auch sehr betont. I bardzo to podkreślali, że tak jest. I dlatego Paweł im musiał mówić, ponieważ oni tylko podkreślali tą całość, że istnieją też pojedyncze e, that, um, no, um, członki. That, in see, 4 5. I to jest to, co tutaj widzimy w 12 rozdziale, w 4 i piątym wierszu. Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, aber nie Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. A nie wszystkie członki sa tę samą czynność wykonują? So sind auch die vielen Einleib in Christus. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, einzeln aber Glieder voneinander. Das osobna jesteśmy członkami, jedni drugich Jeder, w guckt, każdy z nas, który przypatruje się własnemu e, ciału, to tak jak wczoraj już mówiliśmy, widzimy, że jest to jeden, jedno ciało. Ale jednak każdy wie, że to ciało składa się z pojedynczych członków, z pojedynczych e, organów. Und jedes hat eine eigene Funktion. i każdy z nich spełnia inną funkcję. Und eine sehr besondere Funktion. i to bardzo szczególną funkcję. I Dlatego w szóstym wierszu mówi, że są różne, Członki, ponieważ każdy ma inny dar. Und wenn wir jetzt diese haben, I skoro teraz posiadamy różne dary łaski, nach der uns gnaden, mianowicie według miary łaski, którą Bóg nam udzielił, to jeszcze raz podkreślam, nie jest to naszą zasługą. Hat das Recht auf seine gaben, stolz zu sein. I nikt z nas nie ma prawa być dumny z jakiejkolwiek dar łaski waski albo jakiegokolwiek daru którego otrzymał Lub pogardliwie patrzeć na dar i łaskę którą posiada ktoś inny Dokładnie in 1. 12 problem to ten problem opisany jest w koryntian 12 hier wird mehr die seite betont dann sollen wir sie auch ausüben tu w liście do Rzymian w 12 rozdziale bardziej podkreślona jest ta strona, że skoro mamy ten dar, to powinniśmy go wykonywać. Dlaczego tak często ubolewamy nad tym, że w tak wielu miejscowych zgromadzeniach tak mało widzimy duchowego życia? Leży to przede wszystkim w tym, że po prostu każdy z nas nie wykonuje te dary, które otrzymaliśmy. Weil wir manchmal zu gesinnt sind. Może nieraz z tego powodu, że jesteśmy bardzo ziemsko usposobieni. Uns, uh, als die mit dem Wort że nasze zawodowe, ro, nasz zawodowy rozwój jest nam ważniejszy niż uh, zajmowanie się codziennie Słowem Bożym. Dass uns unsere Gabe nicht passt. Albo i nie jesteśmy zadowoleni z daru, którego Bóg nam dał, dass wir einfach zu sind. albo jesteśmy po prostu zbyt ociężali, zbyt äh, wygodni. Und wenn das der Fall ist, dann der Jeśli tak jest, jeśli każdy z nas żyje w takim stanie, to zbiorczo patrząc jest to wszystko bardzo takie słabe i zmęczone. Was masz du mit twoim Bein, wenn dir das sagt, ich heute keine Lust zu gehen. Co robisz z Twoją nogą, która mówi do Ciebie, że nie chce mi się dzisiaj iść i wykonać tą lub to lub tamte zadanie? Ja, dann können die Füße auch nicht viel tun. Wtedy stopy też wiele nie zrobią. Ja, das ist das Entscheidende. Wenn, wenn, wenn einzelne Gläubige ihre Gabe nicht ausüben, i to jest ten obraz też w tym Ciele Duchowym. Jeśli jeden członek nie wykonuje swój dar, dann krankt der ganze Leib. Wtedy choruje całe ciało. Was sagt er hier. I właśnie o tym tutaj mówi. jest Weissagung. Czy to proroctwa? No, so uns nach dem Maß des Glauben. To prorokujmy według miary wiary. Weissagen jest to eine sehr hohe gabe. Prorokowanie to jest bardzo taki wzniosły dar. Weissagen heißt nicht unbedingt, etwas über die Zukunft voraussagen. Prorokowanie to niekoniecznie wypowiadanie słowa przysz przyszłości. Bedenken, vielleicht, oft, że to będzie bedeutą weissagą. Często myślimy, że proroctwo o tym mówi, mówić rzeczy przyszłe. Ja, das kann manchmal in der Tat der Fall sein, dass weissagą bedeutet, etwas Zukunftiges anzukündigen. Oczywiście w tym lub tamtym przypadku tak też jest. Ale dzisiaj w większości przypadkach już tak nie jest. Heute bedeutet Weissagen, dass die ganze Versammlung erbaut wird. prorokowanie w zborach oznacza, że wypowiadane są słowa, które budują nas duchowo. To znaczy przemawiają bezpośrednio do naszych okoliczności. In ersten Korintherbrief finden wir das. Seit wir haben do Korinthia, Ale wir können das jetzt nicht alles lesen in Kapitel 14. Jeder kann das mal Zuhause selbst nachlesen. Nie mamy czasu, żeby to wszystko czytać. Każdy z nas może sam to uczynić w domu w 14 rozdziale. Wo man wirklich sieht, dass durch weissagung die ganze Versammlung Czternasty rozdział to jest strona 1238, gdzie widzimy, że przez proroctwa zgromadzenie, zbór jest budowane. Vers 5. Wer aber weiß sagt, Piąty wiersz. Um jest größer, als wer in sprachen redet. Mm. Vers 5 in der Mitte ungefähr. Lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Und vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zu erbauung und ermahnung und tröstung. I trzeci wiersz, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Das heißt, durch weissagung Am wird die ganze versammlung about. Więc oznacza to, że przez słowa prorocze, np. w niedzielę, przy, albo podczas głoszenia słowa, zgromadzenie się buduje. Das Herz eines jeden wird. Dlaczego? Bo te słowa trafiają do naszych serc i sumień. im Eigenwillen geht das nicht. Ale jeśli te serca, te sumienia nasze tkwią w samowoli, w rebelii to te słowa nie działają. Nur in der Kraft des One w, tylko wtedy mają swoje oddziaływania, jeśli ty i ja stoją pod działaniem mocy Ducha Świętego. Die des Dienstes hat. A jeśli ktoś wśród nas ma dar łaski posługiwania, der soll diese des treu to powinien wiernie wykonywać tą służbę. Sae, ist dienst, so lass uns im dienst. Czy to posługiwanie? Pozostańmy w posługiwaniu i w tym włączonych jest wiele praktycznych usług i posługiwania dla nas wiele rzeczy, które tak przyjmujemy z rąk innych są zrozumiałe same przez się ale wyobraźcie sobie, kiedy zgromadzamy się tutaj co niedzielę to na stole przygotowany, ładny jest chleb i wino jest to dla nas zupełnie normalne, prawda? merken vielleicht mal, że es nicht Ale jesteśmy wszyscy zatworzeni, jak w pewną niedzielę nagle te dwie rzeczy nie stoją na stole. To jest ja Dlaczego? Bo ktoś się za tym kryje, że ciągle to tu stawia. Jest to praktyczna służba, która Która przez kogoś musi być wiernie wykonywana. Dass ein lokal in jest benutzen können. albo że jest czyste, czyste pomieszczenie, w które regularnie możemy wchodzić. Das ist für uns oft alles Dla nas jest to często takie normalne, że tak musi po prostu być. Aber hier wir Seite, wie und auch ein ist. Ale te wiersze nam pokazują jak ważne i odpowiedzialne są takie służby. Und erst i dopiero w drugiej kolejności nazwana i wymieniona jest nauka. Vielleicht der die Gabe des Lehrers hat wieder die erste Stelle geschrieben. Jeśli my byśmy pisali ten tekst, to może byśmy postawili nauczyciela na pierwszym miejscu. Placzie. Platz drei in dieser Aufzählung. Ale tutaj stoi na trzecim miejscu. Wir haben überall verschiedene Reihenfolgen, je nachdem, was Gott gerade betonen möchte. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że mamy różne kolejności w każdym z tych rozdziałów, ponieważ Bóg w każdym z tych rozdziałów ma i podkreśla inny, można powiedzieć, punkt widzenia. Są też bracia lub siostry, które, którzy wykonywają służbę napominania. Jest to służba, która nam często nie odpowiada. O ludzie, znowu ktoś, który nam nie napomina. Gott ale Bóg mówi, to jest dar łaski. Vers 8, sei der in der Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Das sind dienst, die sind. Są to służby, które są konieczne. Es geht ja nicht darum, ob uns das alles Wiecie, nie chodzi o to tak bardzo, czy nam się to podoba. Es geht ja darum, dass dieser Leib funktioniert. Chodzi o to czy te, to ciało które Bóg stworzył funkcjonuje tak jak powinno und das dadurch auch etwas dargestellt wird von Christus tym ciale, ciele ciele widoczny jest widoczny jest Chrystus und so haben wir diese unterschiedlichsten gnadengaben der gibt in einfall dlatego mamy i posiadamy tak różne dary ten na przykład który daje w um, w szczerości, oder Aufrichtigkeit, Einfalt oder Aufrichtigkeit. Mhm. Der vorsteht mit Fleiß. Następnie w ósmym wierszu, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Der Herzlichkeit übt mit Gemütlichkeit. <coughs> <coughs> To, to okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. werden uns hier unterschiedliche vorgestellt, Tak przedstawione są różne dary, które są konieczne dla funkcjonowania tego ciała. Ale po pierwsze napomnienie tego, tych wierszy jest to, że jeśli masz jakiś dar to wykonuj jest so <gry> Jest to tak ważne. Przejdźmy jeszcze krótko do pierwszego listu do wir żebyśmy jeszcze tam kilka wierszy mogli obejrzeć. Im ersten Korinta liegt die Betonung dort besonders. Natürlich gibt es verschiedene Gnadengaben. W dwunastym rozdziale Listu do Koryntian jest troszkę inna perspektywa, mianowicie ta, że słowo mówi, oczywiście istnieje wiele darów, różnych darów. Ale nie zapomnijcie, Koryntianie, jest jednak jedno ciało. Dlatego w czwartym wierszu pisze, Es sind verschiedene Gnadengaben, derselbe Geist. Że są różne dary łaski, lecz duch ten sam. Więc, ostatecznie, jest to święty Duch Duch święty, który działa. Der eben alles und führt. Który wszystkim kieruje i wszystko prowadzi wśród nas. I to nam pokazuje, że te dary nie mogą działać niezależnie od siebie. Ja to ja tamto. Sind verschiedenheiten von diensten, są różne służby, posługi, aber eben derselbe Herr. Lecz ten sam Pan, no wiesz. Verschiedenheiten von Wirkung, aber derselbe Gott. Są różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg. Więc te wiersze od 4 do 6 pokazują nam, że są ogromne różnice wśród tych darów. Und es gibt große in den die die haben. I są ogromne różnice w umiejętnościach, które wierzący posiadają. Aber es ist immer Geist, der wirkt. Ale zawsze jest to ten sam Duch który nami prowadzi i działa. Herr. jest to ten sam Pan, który nami, nad nami panuje. And is jest to ten sam Bóg. And that is etwas, was wir manchmal leider A to często zapominamy. Jest yeah? uh, 15 minut. 15 yeah. minut, okay. Okay. So we want to, uh, no. Okay wir gehen nun zum Vers 8. Co, <grym> we, <grym> <grym> <grym> <grym> Zu Vers 8, 9 und 10. Teraz 8 9 i 10 wierssz. In Vers 8 <grym> haben wir den Geber. W 8 wierszu widzimy e, e, dającego. Und das ist der Geist, A to jest Duch Święty. Wem einen wird das Wort der Weisheit gegeben, on jest ten, który jednemu daje słowo mądrości, dem anderen das Wort der Erkenntnis, innemu mowę wiedzy lub poznania. Das Wort der Weisheit bedeutet, dass jemand in der Lage ist, das Wort Gottes verständlich zu erklären. Słowo mądrości oznacza, że ktoś ma tą umiejętność, żeby w zrozumiały sposób przekazać, przekazać pewną teorię. Das heißt, das Wort der Erkenntnis bedeutet, dass ich Einsicht habe. Was ist äh, von der Weisheit oder von der Erkenntnis gere? zuerst von der Weisheit. Von Weis. Man muss also das Wort der Weisheit bedeutet, dass ich das Wort Gottes verständlich erklären kann. Wie in zystraso, man rosti jest to słowo, które albo umiejętność, która nam pozwala w zrozumiały sposób przekazać pewną wiedzę. Und das ist eben auch eine Gnadengabe, die Gott gegeben hat. Und to jest też dar, który Bóg daje. Jeder kennt das aus seiner Schulkarriere. Każdy z nas zna to swojej kariery szkolnej. Matematykunterricht. Na przykład e, lekcja matema Matematyki. Bei dem einen Lehrer versteht man alles, bei dem anderen nichts. U jednego nauczyciela rozumieliśmy wszystko, u innego nic fühl nicht daran, dass die Mathematik unterschiedlich ist. Das nie oznacza, że matematyka była różna u jednego lub u drugiego, aber der eine kann verständlich erklären und der andere nicht. Nie, alle jeden potrafi wyjaśniać to zrozumiałe, a drugi po prostu nie. Und Das ist eben hier mit gemeint, dass einer durch den Geist eben die Fähigkeit hat, das Wort Gottes verständlich zu erklären. I to właśnie tutaj e, jest nam pokazane, że jeden potrafi, a drugi nie wyjaśniać słowa zrozumiale. Der andere Fähigkeit, das Wort der Erkenntnis darzulegen. Ale dalej jest mowa w 8. wierszu o takim, który ma mowę wiedzy lub poznania. Das bedeutet mehr, dass man das Wort Gottes uh, mit Einsicht darlegen, auslegen kann to oznacza, że słowo można z poznaniem wykładać. So von einzelstellen. Pierwsze określenie to słowa to, to, ta mowa mądrości bardziej wskazuje nam na wyjaśnianie pojedyn pojedynczych wierszy zastosowania je. A ta druga rzecz, mowa wiedzy lub poznania bardziej podkreśla zrozumiałe wyjaśnianie kontekstu całości połączone z pewną wiedzą lub e, poznaniem. Są rzeczywiście wierzący, którzy bardzo trafnie potrafią e, opisać, można powiedzieć, przegląd całości, na przykład danej księgi, albo całej Biblii nawet. To jest etwas ganz anderes, als einzelne Wörter oder Begriffe zu erklären. Ale jest to zupełnie inne umiejętność, jak ta, że ktoś potrafi na przykład skupiać się na jednym słowie, na jednym wierszu. Natürlich können auch mal mehrere Gnadengaben bei einem Bruder, auftreten, einer Schwester auftreten. Oczywiście jest to możliwe, że jeden brat, jedna siostra łączą w sobie kilka darów. Ale ten, który to wszystko daje, to jest Duch. I Duch jest też tą miarą, mianowicie według tego samego Ducha. Also, also der Beginn ist durch den Geist. Więc początek jest przez Ducha. Das betont den Geber. Pokazuje nam to Dawce. Am Ende von Vers 8 jest es nach demselben Geist. Pod koniec ósmego wiersza czytamy e, przez lub e, według ducha. Das betont den Maßstab. To opisuje nam miarę. Und das Dritte ist in Vers 9 in demselben Geist. A w dziewiątym wierszu czytamy w duchu. Da sagt doch die Fußnote bei uns. Das heißt in der Kraft desselben Geistes. A to słowo pokazuje nam, że chodzi e, o, o sposób. To znaczy w mocy ducha. Das heißt, der Heilige Geist ist der Geber, der Maßstab und die Kraftquelle. Więc Duch Boży jest początkiem, dawcą i źródłem mocy. Und jetzt ist es klar, warum das gestern so wichtig war i dlatego też teraz rozumiemy dlaczego wczoraj mówiliśmy o tym że zgromadzenie mogło dopiero zaistnieć wtedy kiedy Duch Boży stąpił na tą ziemię in den, in der und in den wohnt. i że on mieszka w zgromadzeniu i w wierzących inaczej jest to niemożliwe bez niego wir durch den Geist, dlatego każdy z nas musi dać się prowadzić przez tego ducha. in 9, dass einem W 9. wersie czytamy inną ciekawostkę, mianowicie że są tacy, którzy mają szczególny dar wiary. Oznacza to teraz, że pozostali nie potrafią wierzyć können deswegen vielleicht Menschen errettet, nicht errettet werden, weil sie diese Gabe nicht besitzen. Czy to oznacza, że może są tacy, którzy nie mogą być zbawieni, bo po prostu nie mają tego dary. Es geht natürlich nicht um den errettenden Glauben. Nie tutaj nie jest mowa o zbawiennej wierze, którą potrzebujemy, żeby się nawrócić do Boga. Es geht auch nicht um den tagtäglichen Glauben. Też nie jest mowa o codziennej wierze, das, w okolicznościach, das tagtägliche Vertrauen. To jest szczególny dar wiary dany do szczególnych okoliczności. szczególnie trudnych okoliczności. Yes. Gibt es die einen besonderen Glauben I co do to są wierzący, którzy posiadają taki, taką szczególną miarę wiary aber es geht nur in der was ich schon sagte des heiligen geistes alles ist möglich tylko w mocy ducha świętego jestkom dann schwieriger punkt Ale teraz dochodzimy do bardzo trudnego punktu gnadengabe der heilungen mianowicie dar czynienia cudów lub uzdrawiania ono steht fast auf dem gleichen boden wie die gnadengabe des sprachenredens i to jest opisane na tym samym podłożu jak dar em, Wykładania języków lub mówienie językami. 1. Korintia 12 Cällt verschiedene Gnaden auf. Pierwszy list do Korintia 12 rozdział wymienia kilku darów. 1. Korintia 12 sagt nicht, dass die alle bis zur Entrückung bestehen bleiben. Ale Korintia 12 nie mówi, że te dary wszystkie do końca, to znaczy do wzięcia nas do nieba będą istniały na tej ziemi. I tak właśnie jest darami tego uzdrawiania i mówienia w językach. Das sind Gaben, die damals schon aufgehört haben. Są to dary, które już wtedy, na początku, po krótkim czasie, po prostu przeminęły. Wir haben einige Stellen, die uns das zeigen. Są miejsca, które nam wyraźnie na to wskazują. 1 Korinther 13 8. Mianowicie 13 rozdział listu do Koryntian, ósmy wiersz to podkreśla. Die Liebe vergeht niemals. Czytamy tam, że miłość nigdy nie ustaje. Seines aber weissagungen, sie werden weggetan werden. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Seines sprachen, sie werden aufhören. Jeśli języki ustaną. Sei es erkenntnis, sie wird weggetan werden. Jeśli wiedza w niwecz się obróci. I später jest in vers 10, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. A dziesiąty wiersz mówi, że to, co cząstkowe, przeminie. Es gibt eine Gruppe von Dingen, die wird weggetan werden. Więc jest pewna, można powiedzieć, garstka rzeczy, która będzie zabrana, która przeminie. Und es gibt Dinge, die werden aufhören. I są rzeczy, które po prostu zaprzestaną istnieć. Sind zwei są to dwa różne greckie słowa. Werden bedeutet von außen aktiv weggenommen. Przeminąć oznacza, że ktoś aktywnie zewnątrz usuwa pewną sprawę. Und das wird am tag der A to będzie miało miejsce w dniu pochwycenia nas do nieba. Denn wenn wir sind, Bo jeśli będziemy pochwyceni, zabrani z tej ziemi, in der będziemy uboga, w chwale jego. Ekennen wir dann noch Czy wtedy będziemy poznawali jeszcze cząstkowo? No, wir hier auf Erde. Nie, to czynimy tu. Das wird to po prostu przeminie naraz. So wir auch diese in dem Sinne nicht mehr. Wtedy nie będziemy potrzebowali już poznania. Das heißt, weggetan werden bedeutet bewusst von Gott, von außen gestoppt. To znaczy, przeminąć, że to będzie świadomie przez Boga naraz zatrzymane. Bei den Sprachen heißt es aber, sie werden aufhören. Ale jeśli chodzi o języki, to czytamy tu w ósmym wierszu, że ustaną. Das heißt, im laufe der Zeit wird es so austrocknen, wie ein Bachbett austrocknet. Das bedeutet das? To słowo greckie oznacza, że to w przebiegu czasu po prostu stopniowo przeminie, tak jak woda w strumyku, która po prostu płynie po, prze, prze, i po prostu mija, malutku się traci. Mm. I wtedy te, tego daru już nie będzie i nie będzie już używany. Już 70 lat po narodzinach Jezusa Chrystusa pisarz listu do Hebrajczyków pisał in hebraer 2 vers 4 w drugim rozdziale w czwartym wierszu to jest strona 1299 bo by got außerdem mitzeugt t vergangenheitsform abuk poręczył to jest y, czas przeszły sowohl durch zeichen als durch wunder und mancherlei wunderwerke. Również znakami i cudami. To znaczy już tu w tym miejscu pisarz mówi, że to przeminęło, że to było tak. On poręczał w przeszłości. To znaczy one istniały jakiś czas. Gott hat sie in erster Linie gegeben, um ungläubige Menschen zu überführen. Bukiew pierwsze kolejności dał, żeby można powiedzieć um, poruszyć serca ludzi niewierzących. Niech keine keine Stelle, wo sie angewendet werden auf gläubige. Ale nie znam żadnego miejsca, gdzie widzimy, że te dary były stosowane wobec wierzących. Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Reden in Sprachen. Jeszcze kilka słów co do tego mówienia językami. Pierwsze miejsce, gdzie to znajdujemy, jest w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. Was doch Apostelgeschichte 2, vers 4. Drugi rozdział, czwarty wiersz. In, und sie wurden alle mit heidim Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Was waren das denn für Sprachen? Co to były za Języki? Vers 8. Wir hörten sie jeder in unserer Mundart. 8. Eee, słyszymy każdy z nas swój własny język. Das heißt, diese, ich sag mal, ungelehrten Fischer sprachen plötzlich. Persisch. To znaczy na przykład, że ci prości e, rybacy, tak, Piotr, Jan, nagle mówili języku perskim na przykład. Jemals diese sprache gelernt zu haben. Nigdy nie ucząc się ten język wcześniej. I tutaj w tych wierszach wymienieni są jeszcze inne narodowości, które przy, przy tym wydarzeniu byli obecni ludzie z Egiptu, z Frygii i tak dalej. plötzlich eine an existierenden Oznacza to, krótko mówiąc, że ten cud polegał na tym, że osoby mówili innymi językami, ale istniejącymi językami. So, wie es der Geist ihnen gab Tak jak Duch im wtedy dał, żeby wymawiać. Warum? Um Menschen zu überführen. Ale dlaczego? Żeby poruszyć serca niewierzących. Inne miejsce to w dziesiątym rozdziale w rozdziale Dzie Apostolskich. Vers 45. 45. Wiersz. I Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Denn 46, sie, sie in Sprachen reden. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na Pogan został wylany dar ducha. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami. Und waren es sprachen, die 19. I znowu mowa było o istniejących językach i ostatnie miejsce w X rozdziale odwida Jesus nicht ohne den Heiligen Geist, er kam auf sie und sie redeten in Sprachen. I znowu nie było to możliwe bez Ducha Świętego, że spadł na nich i mówili w językach. Es ist also ein Zeichen, ein Wunder, wo Gottw durch Gott mitzeug zum ungläubige Menschen zu überführen. Więc był to cud, który Bóg dał, żeby poruszyć serca niewierzących. To nie ma nic z tym wspólnego, co w dzisiejszych czasach na myśli mają ludzie mówiąc, że mówią językami. Są to jakieś wynalezione języki, odgłosy, które w ogóle nie istnieją jako języki. Nie ma to nic do czynienia z tym darem, który tu jest opisany ist im Endeffekt etwas was im eigenwillen geschieht, jest to ostatecznie coś co wykonywane jest totalnie samowolnie oder vielleicht auch manchmal unter einem dämonischen a w niejednym przypadku nawet pod kierowaniem demonów aber ale nie ma to nic wspólnego z darem łaski z Korinthian 12 rozdział Diese Gabe hat aufgehört. Ten dar przeminął. noch ein Vers aus Filippa 2. jeszcze jeden wiersz z Filipian 2. rozdziału. Muszę skupić, co jest. Mit... Ja, no, efe... II, wiersz 25. Drugi rozdział, 25 wiersz, to jest strona 1269. Jest die Rede von Epaphroditus. Jest mowa o Epaphrodicie. Am Ende von Vers 26 ihr habt gehört, dass er krank war. Czytamy w 26 szóstym wierszu, że słyszeli, że był on chory, że zachorował. Vers 27 er war auch krank dem Tod nahe. Tak zachorował, że był bliski śmierci, w 27 wierszu. Und hat jetzt Paulus die Gnadengabe der Heilung benutzt und gemacht czy Paweł odnośnie tego wierzącego zastosował ten dar i uzdrowił go? Nie, w 27 wierszu czytamy coś innego. Czytamy, że Bóg zmiłował się nad nim. Oznacza to, że ten dar nigdy nie był zastosowany w przypadku ludzi wierzących. Wir haben noch andere Beispiele von Gläubigen, die krank gewesen sind. Mam jeszcze inne przypadki, w sobie Bożym, gdzie wierzący byli chorzy. Słoga Paulus hat wahrscheinlich ein Augenleiden, er schreibt den Galaterbrief, sagte, den ich mit großen Buchstaben geschrieben habe. Nawet Paweł chorował, czytamy w liście do Galatów to, co teraz na konferencji rozważaliśmy, że pisał dużymi literami, prawdopodobnie chorował jakąś chorobę e, e, oczu. On spricht einmal von dem Dorn im Fleisch, den er hatte. I mówi o tym, że miał cierń in Er ganz sicher die der Heilungen. na pewno posiadał dar uzdrawiania. Ale es wurde angewendet wobec siebie go nie zastosował, zastosował go tylko wobec niewierzących. I to nam wyraźnie pokazuje, że ten dar już wtedy minął. Machen wir jetzt hier die Unterbrechung. Ja. Teraz robimy przerwę.